wybija się na pierwszy plan i mm, zawsze jest no dużo mocniejsze od całej reszty. Te pewną dysproporcję słychać, no ale przecież nie słychać, że, że było między nimi, że były takie tarcia, takie napięte relacje, które yy, dalej yy, zaważyły nad tym, że yy, płyta, której posłuchamy za chwilę, płyta koncertowa która miała przypieczętować no, niebywały sukces tej płyty studyjnej Getz yy, Gilberto. Płyta powstała dzięki Creedowi Taylorowi, który wraz z władzami wytwórni postanowił zorganizować specjalny koncert, historyczny koncert w Carnegie Hall w Nowym Jorku. No i doszło do tego, że artyści nie wystąpili razem, tylko płyta koncertowa Getz Gilberto z numerem drugim. Również opatrzona fantastyczną, y, abstrakcyjną grafiką y, stworzoną przez portorykankę, przez malarkę Olgę Al Albizu, y, która nadała tej y, epoce bossanowy też taką spójną, prawda, identyfikację wizualną. Tak. Kojarzymy wszyscy te okładki, te płyty, y, okładki płyt wytwórni Werw. No i nie, nie zagrali finalnie razem, tylko na stronie A mamy kwartet y, Stanagetza, amerykański z Garym Bartonem, a na stronie B mamy trio y, z João Gilberto w, w roli głównej. Tak, Tak, oni już... Y E, anegdoty mówią, że w 1964 roku praktycznie do siebie się nie odzywali, już tak byli skonfliktowani. E, natomiast, no i tak jak powiedziałeś, w pierwszym secie wystąpił e, e, stan Getz ze swoim kwartetem. W drugim secie wystąpił Joe Gilberto w trio bodajże, o ile pamiętam. W trio, tak. E, bardzo kameralnym, takim fajnym, akustycznym. Natomiast e, Astrid była obecna na, na koncercie i potem po wielkich owacjach e, publiczności i, zagrali jednak razem. Zagrali na te największe przeboje z poprzedniej płyty, na których Astrud śpiewała i mm -hmm. one, się, one nie zostały wydane na, na Winylu, gdyż e, wytwórnia mówiła, że nie pomieściłaby już tych nagrań, natomiast no, ta płyta jest krótka. 33 minuty, bodajże pewnie by się zmieściło jeszcze coś. Ale celowo, pierwsza strona jest tylko Geca, druga jest tylko Gilberto. Na reedycjach płyt kompaktowych, na których CD, nie posiadam jej, ale czytałem, że na CD jest rozszerzona wersja i te bisy znajdują się. Aha. No właśnie, i to jest y, y, płyta też będąca takim znakiem czasu. Kilka mamy płyt w historii jazzu, y, takich skompilowanych, koncertowych. Kiedy patrzymy na okładkę, kiedy nie, nie zagłębiamy się w szczegóły, w detale, to wydaje nam się, że to jest jeden koncert, a później mm, odnajdujemy zupełnie dwie części. Tak jest, właśnie, tak jest właśnie tu. No i my dziś wybieramy stronę pierwszą, czyli stronę no, zdominowaną przez Stanagetza, grającego na tenorze, Garego Bartona na vibrafonie. tutaj kwartet jeszcze uzupełniają, Jean Cherico na kontrabasie i Joe Hunt na bębnach. Zanim zagramy, jeśli pozwolisz. Mm -hmm. To y, to nie było komunikowane y, do, do klienteli podczas gdy ta płata się ukazała. Y, ona w ogóle też y, ukazała się z opóźnieniem, bo nagranie było w 64 wydanie w 66 Dopiero, tak. tak. I to było jedna z większych rozczarowań publiczności, która... Spodziewała się wspólnej gry Geca i, i Gilberto, a się okazało, że grają, że nie ma tu żadnej ani jednej minutki, ani jednej sekundy, kiedy razem występują na tej no pójcie. Właśnie. Jest... ale przyznasz, że kiedy emocje opadły, no my mówimy o czasach bardzo odległych, no bo to są lata 60. ubiegłego stulecia, to dziś bardzo lubimy ten materiał tylko podchodzimy do niego no, całkowicie osobno, do części pierwszej i do To części jest świetna muzyka, swoją drogą, ten występ gecza z jego kwartetem jest znakomity, fajnie, że go wybrałeś na dzisiaj. E, także tu bez dwóch zdań ta muzyka jest bardzo dobra. Natomiast no, w świetle oczekiwań ówczesnych e, i tego wielkiego sukcesu sprzed dwóch lat właśnie, e, wspólnych wykonań Gecza i Gilberto, to, to, to było pewnym rozczarowaniem dla, dla tych, którzy po raz pierwszy tą płytę przesłuchali. Grandfather's Waltz, następnie Duke Ellingtona temat Tonight I Shall Sleep with a Smile on My Face i Stan's Blues, czyli Blues Stana Getza. Mm. Thank <laughs> Nagrywano w 1964 roku. Ten materiał, proszę Państwa, został zarejestrowany na żywo 9 października 1964 roku. No i taki roboczy skład, working band, który przeistoczył się później w ten kwartet. Żywe nagranie, bardzo spontaniczne, bo opowiadaliśmy o tym, że nie udało się podczas tego koncertu specjalnego stworzyć jednej grupy, powstały dwie mm, odrębne, takie sesyjne, koncertowe. Za nami brzmienie kwartetu Stana Getza z Garym Bartonem, grającym na wibrafonie, najmłodszym wówczas na estradzie, 21-letni Gary Barton, Gene Cherico, kontrabas Joe Hunt, bębny, jak udało się tak świetnie zarejestrować ten zespół? Wspaniale brzmi, prawda? Teraz też nie mogliśmy się nasłuchać w studio, odsłuchując na tym fajnym sprzęcie dwójkowym. E, nagranie z 1964 roku, jak powiedziałeś. Dodajmy to? Carnegie Hall. W Carnegie Hall na Manhattanie. I e, Creed Taylor, producent. Creed Taylor, który już e, współtworzył wówczas e, nagrania wcześniej e, dla wytwórni Impulse i który y, bardzo dużo współpracował z Rudim Van Gelder'em i miał do niego ogromne zaufanie. I to właśnie Rudy Van Gelder dostał zlecenie na nagranie tej, tej płyty. Zapakował swój sprzęt, Cały przywiózł swój sprzęt, go do Carnegie Hall. Tak, setki metrów, kabli, mikrofony, wszystko, wszystko. Już nie, nie tylko konsole, taśmy, magnetofony. Y, miał y, Taylor do niego bezgraniczne zaufanie. Byli wtedy y, najważniejszym duetem produkcyjnym w amerykańskim jazzie. Razem tworzyli dla wytwórni Impuls i potem kontynuowali współpracę w Werwie. Taylor uważał, że nikt nie potrafił tak szybko bez przedłużających się prób odpowiednio ustawić sprzętu, mikrofonu, konsoli, proporcji do, nagrywa do nagrywania. Też słynął Van Gelder, mówiliśmy o tym już kilkukrotnie w naszych audycjach, że Yy, specjalizował się w, tak, w takim bliskim mikrofonowaniu właśnie, tak, że bardzo yy, to się nazywa close making yy, po angielsku i było to niesłychanie ważne, akurat nie słyszeliśmy bo to na drugiej stronie płyty, kiedy yy, Gilberto występuje jest to szczególnie ważne, bo jego szepczący, cichy śpiew i jego cicha gra na gitarze palcami, tylko opuszkami palców bez kostki powoduje, że jest trudny do nagrania, zwłaszcza w, w okolicznościach koncertowych, kiedy jednak jest dosyć głośno w sali i, i w otoczeniu, więc Taylor powiedział, że nikt inny tylko Rudy. I rzeczywiście, no, gra świetnie. Nie mogliśmy się nacieszyć tym dźwiękiem i nawet y, saksofon y, Geca jest bardziej w proporcji, u, u, u, u, osadzony w miksie, tak, tak bardziej fajnie pasuje do, do całości, prawda? Pieczątka y, Van Geldera ręcznie wybita w tych pierwszych edycjach na, na, tych, na tych martwych... Y, Częściach winyla, jeszcze przy, przy wybiegówce, tak. Napisał do nas pan... Y, Zbigniew z Gór Opawskich. Dziękujemy pięknie za, za, za gratulacje, za, za dobre słowo. Co znaczą utalentowani kolekcjonerzy ze wspaniałą wiedzą, ich magiczne kolekcje? Wasza audycja, esencja prawdziwej, mądrej sztuki radiowej, dziękujemy. Muszę dodać, że dla mnie taki specjalny był dzień, takim specjalnym dniem był dzień antyanalogowy. Gdy pewnego dnia 1991 roku, tutaj ta data jest ważna, oddałem mojemu mniej majętnemu koledze blisko setkę cennych czarnych analogów. No i zacząłem zbierać cudownie wtedy remasterowane płyty kompaktowe. Jedna po drugiej. Na przykład wspaniała biała seria Glena Goulda. No dodam, biała seria Glena Goulda to, to było coś naprawdę. Nareszcie skończyło się moje cierpienie, którego doznawałem, słysząc jak moje ulubione płyty z każdym obrotem doznają uszczerbku za uszczerbkiem. Wspaniała Roberta Fleck, Killing Me Softly. Najlepiej to oddawała. A tu z rokiem 1991 i odtwarzaczem płyt CD nic, po prostu cisza i wyłącznie piękna muzyka z głębokim basem, którego analogom często trochę brakowało. Tak napisał do nas pan Zbigniew, którego pozdrawiamy oczywiście. No tak, tak, tak. To są nie, nasze niekończące się dyskusje y, również na, na niwie prywatnej. No wszyscy zdajemy sobie sprawę z tego, że, że format cyfrowy oferuje nieproporcjonalnie większe możliwości. Winyl ma... Winyl w ogóle w tym torze analogowym to jest, to jest ten element, który najwięcej ograniczeń wnosi, bo już sama taśma magdefonowa potrafi bardzo dużo, dużo dużo więcej potrafi przenieść niż, niż sam winyl na końcu, więc Cały proces masteringowy, który polega na przetworzeniu sygnału, przekształceniu sygnału z taśmy do postaci takiej, która się nadaje na, do wytłoczenia na nośniku. To cały proces masteringowy to też jest duża sztuka. Pewnie nie będziemy o tym dużo mówić. Niemniej jednak te, te, no jest, to jest tak skomplikowana elektromechaniczna obróbka i wieloetapowa, żeby z taśmy przenieść dźwięk do, do takiej mechanicznej winylowej płyty, która potem drgania igły w rowkach i, i przetworzenie na przetwornikach powoduje, że znowu to słyszymy, że ma to coś w sobie. Ponadto te ograniczenia płyty winylowej mówiliśmy też o tym parę razy. Potrafią stać się zaletą, gdyż jest kilka takich dla mnie osobiście ważnych rzeczy, które powodują, że ten winyl fajnie się słucha. Dźwięk jest troszkę rzeczywiście dynamicznie, to znaczy odstęp od maksymalnego dźwięku od, od poziomu szumów jest mniejszy zdecydowanie niż, niż w płycie kompaktowej. Ale powoduje to też na przykład, że nie można zrobić za dużej kompresji dynamicznej, takiej jak się robi często przy produkcjach metalowych, prawda, gdzie ten Dźwięk na płytach kompaktowych, na wydawnictwach cyfrowych jest bardzo mocno skompresowany. Na winylu tego z powodów technicznych nie da się zrobić, więc moim zdaniem jest to jedna z zalet winyla. A druga to o tym mówiliśmy często, że pojemność. Po prostu około 40-45 minut to jest to, co można nagrać na winylu w dobrej jakości i to jest akurat... ucho ludzkie yy, na... właśnie uwielbia ten przedział czasowy, czasowy. I, tak. i, i nasz mózg, nasza koncentracja. Kolejna flagowa postać dla historii muzyki jazzowej, a także dla wytwórni werw. Kiedy mówimy o historii wytwórni werw nie może zabraknąć tutaj w tej naszej opowieści Oscara Petersona. No i przełom lat 50., 60., to jest oczywiście złoty czas dla tego giganta fortepianu. Jego trio było wtedy u szczytu swoich możliwości. No i sięgamy po płytę chyba, gdyby wybrać, mówię chyba, bo tych płyt przecież mamy wiele, także płyty fantastyczne koncertowe, no ale gdyby tak w pigułce chcieć pokazać Oscara Petersona, właśnie jego, jego trio, to chyba należy sięgnąć po album Night Train. Zresztą z takim... Zamysłem był przygotowywany, bo Norman Grant, tu powrócimy, prawda, do, tak, do, do, do Normana. To rok 62, 62, ale Norman był producentem tej płyty. Norman był producentem, miał wielki wpływ na całą koncepcję. Chciał, aby Peterson zabrzmiał bardzo tradycyjnie, bardzo bluesowo, aby chcieli razem i Peterson, i Grant złożyć też hołd y, tradycji jazzu, przede wszystkim Ellingtonowi upakować orkiestrowe aranżacje Ellingtona w dźwięki tylko fortepianu, kontrabasu i bębnów. No a Peterson potrafił wszystko upakować w y, tę formułę, bo jak wiemy potrafił, potrafił zagrać wszystko, chociaż tu na tej płycie gra nieco oszczędniej, nieco nieco w sposób nieco bardziej stonowany. No powstało arcydzieło, tutaj wszyscy są zgodni Night Train i 11 utworów, w tym ten jeden ostatni, tylko ten jeden jedyny napisany przez Petersona, a właściwie trochę zaimprowizowany, bo to też był spontaniczny pomysł, aby zakończyć album m, czymś autorskim, czymś bardziej prywatnym. No i tak powstał jeden z najpiękniejszych hymnów E, hymnów do wolności. Tak. Norman Granz miał duży wpływ na, na twórczość, e, wizerunek e, Oscara Petersona, był jego menedżerem cały czas, podobnie jak Gally Fitzgerald i okazjonalnie producentem jego nagrań, także tak jak powiedziałeś, miał bardzo duży wpływ na to, jak ta, jaki jest w ogóle dobór repertuaru na tej płycie i, i jak ta płyta powinna brzmieć. Także rzeczywiście świetna płyta jest, jest słynąca z tego słynnego e, nie wiem jak to nazwać, tego w, w tytułowym utworze, w tym Night Train jest na, na szczoteczkach perkusyjnych zagrany świetnie ten rytm y, jadącego pociągu, prawda? To, jest, tak, taki, to tak. jest taki niesłychana sygnatura tej płyty. Sygnatura, w ogóle. Eda Dickpena, perkusja. No ale chciałoby się posłuchać całej tej płyty. My zresztą jakiś czas temu prezentowaliśmy ją y, wspólnie z Tomaszem Szakowskim w Wieczorze płytowym ten album, a dziś posłuchamy finału płyty dwóch ostatnich tematów rzecz utwory zamykające stronę B to będzie Band Call, Duke'a Ellingtona no i właśnie hymn to Freedom Oscara Petersona słuchamy, prawda? Ed Penn, Bębny, Ray Brown kontrabas, Oscar Peterson, Fortepian. Oscar Peterson i jego hymnu Freedom, no jedyny w swoim rodzaju utwór, zainspirowany w ogóle brzmieniem chórów kościelnych, gdzieś tam odwołał się Peterson do dzieciństwa, pomysł Normana Granta, który, który pragnął, aby album Night Train, wieńczyło coś, jakaś koda, jakieś podsumowanie tego klimatu wczesnego bluesa, tradycja gospel się tu też kłania. No i to jest jedyny oryginalny temat, który później zaczął żyć swoim własnym życiem. Powstał nawet tekst do tego do tego e, hymnu, który stał się tym jednym z nieoficjalnych właśnie hymnów walczącego o E, równouprawnienie ruchu praw obywatelskich w Stanach Zjednoczonych, na czele którego stanął Martin Luther King. Tak, tutaj widzę w notatkach, że Harriet Hamilton była autorką słów, tekstu. Aha, aha. Ale on powstał później oczywiście, w momencie nagrywania tej płyty nie, nie, nie było jeszcze tekstu. A płyta została nagrana w grudniu 1962 roku. Ed Thickpen, Ray Brown i Oscar... Peterson. Wydana płyta dosyć szybko, jest zaraz na początku 1963 roku i zachwycaliśmy się jakością dźwięku, prawda? Mówiliśmy, że jakby ktoś nie znał, to mógłby pomyśleć, że to jest współczesne nagranie, tak dobrze zrealizowane jest. Poszukaliśmy w notatkach nagranie zrobione w prywatnym, niezależnym studio w Los Angeles, w Hollywood, w studio Radio Recorders. To jest takie studio, już znane wcześniej, parę razy o nim mówiliśmy, bo już kilka płyt, które słuchaliśmy razem, były nagrane właśnie w tym studio. Studio niezależne, z którym miał podpisaną umowę Norman Grant. On jako producent zdecydował, że tam właśnie będą nagrania dokonywane. On nagrywał w tej wytwórni już wcześniej, dla swoich wcześniejszych wytwórni, dla, dla Norgrana i dla Klefa, ale widać, że to znakomicie, znakomite studio. Sprzęt o sprzętowienie studia ostatnio troszkę mniej o tym mówimy, bo, no bo te wszystkie wiodące amerykańskie studia w tym czasie korzystały z bardzo podobnego sprzętu. Również studio Van Geldera, studio NOLA w Nowym Jorku, również studio Radio Recorders z Los Angeles, o którym mówi, mówimy, to używali wszyscy głównie mikrofonów Neumann U-47. Do basu często RCA wstęgowe amerykańskie mikrofony. Magnetofony Ampexy niepodzielnie dominowały wówczas, niepodzielnie królowały w studiach nagraniowych amerykańskich. To świetne magnetofony. Najczęściej studia posiadały konsole, które były budowane samodzielnie przez inżynierów danego studia. Mieli różne pomysły na to. Generalnie pomysł był zawsze, żeby tor sygnałowy był jak najkrótszy, jak najmniej obróbki, jak najmniej elementów, które mogą wprowadzić szum lub zniekształcenia. Jak zwykle dyrektorem inżynieringu, który nadzorował tą płytę ze strony wytwórni Mm, y, y, werw był Wal Valentin, natomiast oczywiście fizycznie pracę, on decydował oczywiście o brzmieniu, o ustawieniu mikrofonów, natomiast fizycznie pracę wykonywali inżynierowie y, studia, zatrudnieni na etacie w studio i tam nie mamy w notatkach dokładnie, który z nich Pracował wówczas przy tym nagraniu. Wiemy tylko, że trzech inżynierów pracowało w grudniu 1969 roku. To był Thorn Nogar, Lowell Frank albo Bone Howe. To jeden z nich kręcił pokrętłami podczas i włączał taśmy podczas nagrywania tej płyty. I u nas dziś w Dużej Czarnej reedycja winylowa z roku 2013. I to też bardzo ciekawe, tak sobie pomyślałem mając w pamięci słowa pana Zbigniewa z Gór Opawskich, który pisze, jak fascynowaliśmy się w latach 90. dźwiękiem cyfrowym, a dziś wracamy do kolejnych reedycji winylowych. To jest właśnie ciekawe. W latach 90. nikt nie podejrzewał, że te płyty, które, które oddawaliśmy, których się pozbywaliśmy, otrzymają swoje, swoje młodsze rodzeństwa w postaci tych tych reedycji, bo y, teraz trzymam, trzymam w rękach kolejną y, płytę w, znacznie wcześniejszą, bo znowu powrócimy do lat y, 50. XX stulecia. To nagranie z grudnia 1957 roku, i y, no reedycja, której teraz posłuchamy, można powiedzieć. Tak, należy przygotowywać materiały winylowe, prawda? To, to ubiegłoroczna, prawda? Ubiegłoroczna, No tak, y, tak to prawda jest. I, te, i, I bardzo często te reedycje współczesne, tych klasycznych nagrań, grają lepiej niż wówczas oryginalnie wydane. I, i, i dużo lepiej niż reedycje kompaktowe, które pojawiły się w latach 90. To prawda. To, to, o tym rozmawialiśmy wielokrotnie już y, te reedycje, w, zwłaszcza z końcówki lat 80. i początku lat 90., nie zawsze były bardzo udane, ale nie wynikało to z wady płyty kompaktowej czy z jej ograniczeń. Wy, wy, wy, wynikało to raczej z jeszcze nie do końca opanowanej technologii i nieumiejętnego transferu y, materiału z taśm magnetofonowych do, do formy cyfrowej. Przetworniki i sposób przetwarzania obróbki później i przygotowanie materiału na, na nośnik yy, kompaktowy, no to jak, jak słuchamy płyt kompaktowych powiedzmy z okolic lat, y, później lata 90. I, i początek lat 2000 to te kompakty brzmią zdecydowanie, nawet te reedycje, prawda, wspaniale brzmią. Także, no tak, będziemy, tak, ale wracając Będziemy do, słuchali teraz właśnie reedycji wracając, kolejnej flagowej płyty, tak. prawda, wytwórni Werw której tytuł brzmi Sonny Side Up. Tytuł bardzo jazzowy, bo kryją się, ukryci są pod tym tytułem mm, dwaj saksofoniści o imieniu Sony, Sony Stead i Sony, Rollins. Tu też Norman Granz był po, pomysłodawcą tej sesji, tak. która miała mm, za zadanie pokazać, skonfrontować ze sobą dwóch wybitnych saksofonistów tenorowych właśnie o imieniu Sonny. Każdy trochę mm, o innej innej twarzy. Sony Steed. Sony Steed to jest postać zapomniana, której, której musimy kiedyś poświęcić w dwójce odrębną audycję, bo to był całkowicie fantastyczny saksofonista. Wtedy trochę przedstawiany jako taki mm, no, muzyk wielkiego formatu, ale ale trochę naśladujący Charlie'ego Parkera. Tak, jako kopia Parkera. No właśnie, ze względu na, na, na wielką wiedzę, biegłość techniczną, ale do końca tak nie było, więc mamy Soniego Stita z jednej strony, za uważanego wtedy, prawda, takiego technicznie genialnego yy, saksofonistę, no a z drugiej strony mamy Soniego Rollinsa, który był młodą siłą, był tym nowatorem saksofonu tenorowego tamtych czasów. No, a tutaj w, w takim rozjemcą w tym pojedynku jest gigant trąbki Dizzy Gillespie, ojciec założyciel bebopu, któremu Norman Grant powierzył takie zadanie mm, właśnie lidera trochę tej sesji, prawda? Tak. Tak, to prawda. Tak, czytam teraz notatki techniczne, bo widzę, że znowu ta płyta nagrana była w Nowym Jorku w, w, w studio y, rodziny Nola i Tom Nola był, był tam inżynierem, który dokonywał tego nagrania. To jest nagranie z 57 roku, tak jak powiedziałeś. Gillespie y, rolę mentora y, y, pełnił, natomiast on też był jeszcze bardzo, że tak powiem, niezaawansowany w wieku. Miał 40 lat w dniu nagrania. Y, panowie saksofoniści mocni od niego, Sonny Stitt 33 i Rollins 27 lat. No. no więc mógł już być tak, mógł być dla nich już mentorem, zwłaszcza dla, dla Rollinsa, który był zdecydowanie młodszy. Słuchamy z tego y, longplaya tematu After Hours, który otwiera stronę drugą y, winyla. Wspomnieni przez nas na trąbce Stitt i Rollins na saksofonach tenorowych... Ray Bryant y, przy fortepianie, jego brat Tommy Bryant zagra na kontrabasie, a na bębnach Charlie Persip. Też już jesteśmy niemal po godzinach po czasie. Panoramic True High Fidelity Record. Monofoniczne nagranie z 1957 roku, którego słuchamy w reedycji wiernej, monofonicznej. Numer katalogowy MGV8262. Charakterystyczna sygnatura oficyny Verve Records. No a w studiu giganci, Sonny Steed i Sonny Rollins na saksofonach tenorowych, nie pojedynkujący się tu, tylko dialogujący ze sobą, przekazujący między sobą pałeczkę, Dizzy Gilles, Pitrąbka, Ray Bryant, fantastyczna kotwica tego, tego sekstetu, fortepian, Tommy Bryant kontrabas i Charlie Persip perkusja. Tak, proszę Państwa, zamykamy to dzisiejsze 812 wydanie dużej czarnej longplayem zatytułowanym Sony Side Up. Jerzy Cichostępski był razem z nami ze swoimi, z u, malusieńką częścią swojej kolekcji płytowej. Dziękuję serdecznie za zaproszenie, do usłyszenia. Wojciech Ciarka, Przemek Psikuta, kłaniamy się, do usłyszenia. Autopromocja Pisanie powieści, zwłaszcza powieści, które nie są podporządkowane ramom gatunku, to jest największa wolność. Prawdopodobnie poezja jeszcze ma taki obszar wolności. Ogromnie się cieszę, że mam możliwość publikowania, bo pisanie do szuflady pewnie byłoby mniej satysfakcjonujące. Mnie w tym wszystko uwodzi, ja bym tego nie zamieniła na nic. Spotkanie z Grażyną Plebanek w audycji Wierności Przemiana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 Autopromocja.